Rock and Rock'n'Roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin Rock and Roll. Zapraszamy. Wielki brat Adam Ferenc. Piotr Mec. Uwaga, proszę państwa, przed naszym mikrofonem sam kapitan Kloss. Dziwne zjawisko tymczasem. Diament i popiół. Sala studii Radiowego Domu Muzyki im. Grzegorza Fidelberga w Katowicach. To stąd rozpocznie się za pół godziny ostatnia droga tragicznie zmarłego wybitnego aktora teatru i filmu Zbigniewa Cybulskiego Rok 1967. Przychodzi nam żegnać na zawsze najbliższego, którego obecność w naszych myślach była tak zwyczajna i oczywista, jak kolejność następujących po sobie dni. Ja mam coś w psychice Moja mama jak czekała na mnie, e, ogromnie długo chodziła. Mnie to zostało. Ja na przykład nie mogę nigdzie zagrać miejsca. Radio Pekin. Nasz program zaczynamy dziś od cytatu z przewodniczącego Mao tse Przewodniczący Mao tse powiedział: Rozrabiaj, ponoś porażkę, znowu rozrabiaj, znowu ponoś porażkę. To cała logika tych wszystkich imperialistów i reakcjonistów, którzy próbują zaszkodzić naszej sprawie. Love was out to get me, that's the way it seemed Disappointment haunted all my dreams Then I saw her face, now I'm a believer Now her trace, of doubt in my mind Dziedziniec warszawskich zakładów fotooptycznych. Załoga zebrała się na wielkiej masówce, aby zaprotestować przeciwko brutalnej agresji amerykańskiej w Wietnamie. Z pobliskich hal produkcyjnych słychać jeszcze huk maszyn, ale za kilka minut pracownicy przerwą pracę, aby gremialnie i spontanicznie poprzeć na masówce słuszną walkę narodu wietnamskiego. W imieniu załogi głos zabiera Mieczysław Pawłowski. Siewcy śmierci i zniszczeń atakują mosty, promy, samochody na drogach i bombardują otwarte miasta. Niszczą szkoły, mordują bezbronną ludność, palą cały ich dobytek. Nawet zapasy żywności. W tych tak trudnych chwilach dla narodu wietnamskiego jesteśmy całym sercem z ich słuszną obronną walką. Popieramy decyzję władz polskich o materialnej pomocy dla walczącego Wietnamu, życząc jak najszybszego zwycięstwa. I say a little prayer for you. Oh, I'll comb in my hair now. And wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you. Forever, forever. Sekretarz Generalny ONZ, utant odpowiadał dziś na pytania dziennikarzy. Wiele pytań dotyczyło wojny w Wietnamie. Jeden z dziennikarzy spytał, czy zdaniem sekretarza generalnego, jeśli wojna będzie trwała nadal, może dojść do konfrontacji Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Radzieckim lub Chinami. Utant: Jeśli nic się nie zmieni, to obawiam się, że nie unikniemy bezpośredniego konfliktu pomiędzy USA a Chinami. Mam nadzieję, że się mylę, ale wydaje mi się, że jesteśmy świadkami początku trzeciej wojny światowej. 1967. Po raz pierwszy od 1959 roku władza podnosi ceny mięsa, przetworów mięsnych i słoniny. Skąd te podwyżki? Wyjaśnia pierwszy sekretarz PZPR Władysław Gomułka. Ceny mięsa musieliśmy podnieść i również dlatego, że stały się już one deficytowe. Ceny chleba nie zmieniamy, gdyż wychodzimy z założenia, że chleb... To taki artykuł powszechnego spożycia, który powinien nabyć w dostatecznej ilości każdy człowiek pracy, niezależnie od jego poziomu zarobku. A jakie oczy, oczy A jakie oczy, oczy ma. Czy ktoś na świecie też tak piękne oczy ma? oczy ma? W odczuciu społeczeństwa to nawet było takie odczucie, że nastąpi podwyżka cen cukru. A my nie tylko nie podnosimy cen cukru, ale obniżamy. Obniżamy nie dlatego, że jest duża akumulacja, gdyż przy obecnej cenie to prawie, że nie będzie żadnej akumulacji, jeśli cukrownie nie obniżą kosztów swojej produkcji. Ale obniżyliśmy ten cukier dlatego, po pierwsze, że mamy go dosyć i możemy sobie pozwolić na wzrost spożycia cukru i po drugie dlatego, a żeby znaleźć jakiś towar spożywczy, który by częściowo dla każdego rekompensował podwyżkę cenamiarską. U nas wystąpiło dziwne zjawisko, mianowicie spadek spożycia tłuszczów zwierzęcych. I myśmy musieli w tym okresie przeznaczać smalec na cele techniczne. Względnie eksportowaliśmy go po bardzo nieopłacalnej cenie, gdyż społeczeństwo nie chciało kupować. Więc dlatego też myśmy obniżyli. A żeby stworzyć większy popyt. I po drugie, żeby umożliwić, że tak powiem, każdemu nabycie tyle tłuszczu, ile normalnie człowiekowi jest potrzebne. Będziemy mieli wzrost na pewno spożycia szmalców. Bo takich nie ma, nie, o, nie Jedynie twoje oczy koloru nieba są Oczy no, oczy Ach jakie oczy, oczy masz Ach jakie oczy, oczy masz Masz najpiękniejsze oczy, niebieskie oczy masz Oczy masz Zamach w Grecji. Armia obala rząd. Nie wiadomo, co się dzieje z królem Konstantynem. Szedłem na 8.45 i spytałem, idziemy? A oni na to, nie, musisz wrócić do pokoju, jest rewolucja. Niektórzy widzieli, jak w nocy na dach hotelu wchodzą żołnierze i słyszeli strzały. Mieliśmy oczywiście balkon i świetny widok z dziewiętego piętra. Po ulicach jeździły czołgi, chodziły wojskowe patrole. Wydawało się, że policja przyłączyła się do zamachu. Widać było, że wojsko zajęło całe miasto. Po zmierzchu patrole mogły strzelać do przechodniów. Bardzo na to uważałem, tym bardziej, że trudno było powiedzieć, kiedy zaczyna się zmierzch, a mnie się zawsze wydawało, że żołnierze i tak decydowali o tym sami. Coraz cięższe walki. Ponad 25 tysięcy żołnierzy amerykańskich próbuje znaleźć tajną bazę Wietkongu, gdzieś na granicy z Wietnamem Północnym. Sam, młody dowódca Plutonu, zebrał około 30 wieśniaków, większość większości kobiet i starszych mężczyzn i ustawił ich przed czołgiem. Rozkazy wydawał przez wietnamskiego tłumacza. Powiedz im, że użyjemy ich tak jak wcześniej. Niech się złapią za ręce i pomaszerują do tych drzew w oddali. To that tree line over there. Yes, sir. Okay. Byłem w szoku, miałem tylko nadzieję, że żołnierze nie zamierzali użyć wieśniaków jako żywych wykrywaczy min, a jednak. Na szczęście nie była to tak okrutna decyzja, jak mogłoby się wydawać. Chłopi chyba wiedzieli, gdzie są miny. Oni zwykle wiedzą, gdzie wietką ukrywa miny, no a jeśli miny są na ich terenie, to muszą wiedzieć. Zwykle dostają jakąś informację od Wietkąką. All over the world, you can hear the sounds of lovers in love. You know what I mean, just the two of us and nobody else. Inside, there's nobody else, and I'm feeling good just holding you tight. So listen. Yeah, W warszawskich zakładach pracy nie ustają masówki potępiające agresję amerykańską w Wietnamie. Oto relacja naszego reportera. Nie narodowy żadnych kontrybucji dla Wietnamu południowego. Nie! Nie chcemy! Nie chcemy! Precz z agresją amerykańską w Wietnamie. Precz! you well... 10 tysięcy hippisów urządza posiadówkę w Central Parku w Nowym Jorku. Policja mówi, że nie było żadnych aktów przemocy. Płomy puszczały w niebo bańki mydlane i kółka z dymu. Podobne mitingi odbyły się na całym świecie. Dzieci kwiaty wierzą, że życie trzeba przeżyć w miłości, pokoju, łagodności i uprzejmości. Zapłacili po 30 szylingów i przez 3 dni siedzieli w parku Woburn. Pogoda była wspaniała. Akurat na piknik i miłość. Ciekawe, czy ta nowa filozofia opanuje cały naród, czy też zmarnieje tak szybko jak te Kwiaty Ludzie mówią, że jesteście brudni, śmierdzący i jest w ogóle z was banda. Jak na to reagujecie? No, hipis ma też brać narkotyki, prawda? My nie wierzymy. Choć znam kilku takich, co biorą. Dlatego pewnie biorą cię za hippisa, bo z nimi przebywasz. Hmm, zachowujemy czystość, nie włamujemy się nigdzie. Po prostu śpimy na plaży i trochę zabawiamy. Tak, a bit of fun at night. szczęśliwy? Like yeah. Tak. Dlaczego? No bo jestem wolny, It's nikt mi nie mówi tutaj co mam robić. I Can you say you belong to me? So my mind. Imagine how the world could be. So very fine, So happy together. I can see When Największą rewelacją ubiegłego tygodnia było niewątpliwie lądowanie radzieckiej stacji kosmicznej na planecie Wenus. Nowa epoka polega na tym, że pierwszy raz udało się posłać przyrząd zrobiony przez człowieka, laboratorium, które wylądowało na innej planecie niż i bezpośrednio na miejscu, to podkreślam, pobrało wiadomości z tej planety, z za za jej otoczenia najbliższego, z atmosfery. Rakieta sama musiała o sobie myśleć. Ten statek kosmiczny musiał o sobie myśleć, dla do, do Wenus. Program lądowania na Wenus z Ziemi nie można rozwiązać działaniem. W ogóle z zasady. Otóż pochodzi to stąd, że odległość podczas manewru lądowania rakiety od Ziemi, jak w naszym przypadku, wynosi około 78 milionów kilometrów. Jeżeli Pan policzy, ile czasu biegnie informacja elektromagnetyczna z Wenus do nas, otrzyma pan, że to jest e, rzędu do e, paru minut czasu. Wow. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Ponieważ cała historia lądowania się odbyła w parę minut czasu w ogóle cała, my byśmy nie mogli dyrygować to, tym lądowaniem. 67. Kosmos sięgnął po pierwsze ofiary. Choć na Ziemi śmiercią astronautów zginęło trzech Amerykanów, kandydatów do lotu na Księżyc. Grysom, White i Chaffee. W księżycowej kabinie Apollo nastąpiła niespodziewana eksplozja w czasie, gdy kosmonauci byli w niej zamknięci, wypróbowując urządzenia. Ogień rozszerzył się błyskawicznie w atmosferze czystego tlenu. Tragedia także w Związku Radzieckim. Kosmonauta Władimir Komarow ginie podczas lądowania w statku Sojuz 1. W wyniku awarii spadochronu kapsuła rozbiła się o Ziemię. Rock and roll, Historia powszechna. Why is the I you flowers are smiling bright smiling for our delight smiling so tenderly for the world you and me I know why the world is smiling smiling so tenderly it hears the same story through all eternity Mick Jagger i Keith Richards stają przed brytyjskim sądem. W sali sądowej nie ma już wolnych miejsc i tłumy ciekawskich muszą stać na korytarzu. 42 miejsca zostały zajęte przez fanów, z których wielu dotarło na rozprawę już autostopem. Oczywiście nie tylko nastolatki chciały zobaczyć Mika Jagera i Kifa Richardsa. Na sali są też rodzice z malutkimi dziećmi. Jedna pani chciała nawet wejść na salę ze swoim pieskiem. Richards jest oskarżony o to, że pozwoliłby w jego domu palono haszysz. Policjanci twierdzą, że kiedy wyszli do domu Richardsa poczuli słodki zapach kadzidełka. Prokurator twierdzi, że kadzidełka zapalona był czyść niezwykły zapach palonego haszyszu, którego resztki znaleziono w popielniczkach. Jagger został oskarżony o nielegalne posiadanie narkotyków. On sam twierdzi, że chodzi o leki, które przepisał mu lekarz. Mówiłeś, że śpiewając tę piosenkę nie miałeś na myśli, żeby ludzie bez zbędnych formalności chodzili ze sobą do łóżka. Tak naprawdę, to obchodzi Cię, co ludzie sobie o tym pomyślą, czy nie? Nie, tak naprawdę nic mnie to nie obchodzi. To bardzo proste. Nie obchodzi mnie też, czy będą chodzić do łóżka, czy nie. Zresztą nie byłoby w tym nic złego. To znaczy, ci w Ameryce, którzy zakazali puszczania tej piosenki, chodzą do barów z kalendarzami w topless i tam jedzą te swoje steki. To po prostu kompletni hipokryci. Są bardzo zabawni. To, powstała, te deski, które jest bardzo <grywa> Większość dorosłych, czy w ogóle ludzi w średnim wieku, mówi, że jesteś niemoralny. To znaczy, nie masz tych tradycyjnych zasad. Czy to prawda? Tam ja nie kieruję się ich zasadami, a oni moimi.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 Nastolatki przestały na moment piszczeć, bo sędzia Block odczytywał wyrok. Kiedy powiedział, że Richard został uznany winnym i mógłby za to dostać maksimum 10 lat, przez salę przeszedł dreszcz przerażenia. Potem zapanowała martwa cisza, a sędzia dodał Pójdzie pan do więzienia na rok i dodatkowo zapłaci pan 500 funtów kosztów sądowych. Richard, który wcześniej tłumaczył się, że ma słabe zasady, teraz, kiedy prowadzono do celi, już nic nie powiedział. Jagger, ubrany w kolorową koszulę z falbankami, z żółtymi zakładkami na rękawach, ukrył twarz w dłoniach, kiedy usłyszał, że dostał 3 miesiące i musi zapłacić 100 funtów kosztów. Przez chwilę wydawało się, że zemdleje, a potem strażnik złapał go za ramię i wyprowadził. There's no time to lose, I heard her say Catch your dreams before they slip away unkind Dzisiaj przedstawimy Państwu najbardziej tragiczny i smutny program, jaki kiedykolwiek zrobiliśmy. Będzie on dotyczył narkotyków, tego ogromnego zła, które bardzo szybko rozszerza się wśród naszej młodzieży. Na co czekasz? Heroinę, kokainę? Kiedy ostatnio brałeś? 18 godzin temu, tak, jakieś 18 godzin. Zwykle biorę co 2,5 godziny. To dlaczego czekasz tak długo? Kiedy bierzesz tak długo, to nie pracujesz, że jak nie pracujesz, to musisz wyjść na ulicę. Jak się teraz czujesz? Chyba kiepsko. Strasznie. Boli mnie brzuch, mam skurcze nóg, bardzo się poca. To się zaczyna po 19-20 godzinach. Ciało wariuje, wpada w odgawki. Po 24 godzinach masz konwulsję. Podczas naszego śledztwa najbardziej nas uderzał ten smutek, który cechował wszystkich narkomanów. Żadnego śmiechu, radości, tylko ten przeszywający smutek. Niektórzy z nich mówili żałośnie. Mogę to rzucić, kiedy tylko zechcę. Teraz wielu z nich mówi już nic mnie to nie obchodzi. To wszystko przez to, że żyjemy w materialistycznym społeczeństwie. Oni odrzucają ten wyścig szczurów. W zamian chowają się w szczurzej norze, a tam jest tylko ciemność i odchłań. LSD has passed through three distinct phases. Mówi Timothy Leary, guru LSD. LSD przeszło już przez trzy różne fazy. Pierwszą były badania naukowe, podczas których badaliśmy wpływ narkotyku na umysł. Pięć lat temu zaczęła się druga faza. Była to idylliczna era psychodelii. Teraz mamy trzecią fazę. Teraz chodzi o kwas. Ludzie biorą LSD dla zabawy. Coraz większe dawki. Coraz głośniejsza muzyka. Coraz szybciej migające światła. Ten, co nie wytrzymuje, po prostu nie zdaje swoistego egzaminu. And a chap who freaks out just hasn't passed the acid test. Lucy in the sky with diamond. Lucy in the sky with diamond. Lucy in the sky with diamond. Sky with diamond. I Follow her down to a bridge by a fountain where rocking horse people Eat marshmallow pies Everyone smiles as you drift past the flowers That grow so incredibly high Newspaper taxis appear on the shore Waiting to take you away Monterey w Kalifornii rozpoczyna się festiwal rokowy. Wszyscy bardzo ciężko pracowali, żeby przygotować ten festiwal. Dziękuję wam za to. Jak wiecie, temat naszej imprezy to muzyka, miłość i kwiaty. Muzyka będzie za chwilę, kwiaty już są. A o miłość mam nadzieję, postaracie się sami. Na początek festiwalu w Monterey wystąpią the Association. по всему. Dali Ali, bokserski mistrz świata w wadze ciężkiej, traci tytuł i zostaje zdyskwalifikowany na 3 lata. Ali odmówił służby w armii amerykańskiej i wyjazdu do Wietnamu. Elvis Presley się żeni. Jego wybranką jest wieloletnia przyjaciółka Priscilla. Elvis poznał ją podczas służby wojskowej w Niemczech. Ceremonia ślubna odbyła się w Las Vegas. Induski guru Maharishi Mahesh Yogi otwiera w Wielkiej Brytanii szkołę medytacji. Praktykują u niego takie muzyczne sławy jak Beatlesi i Rollingstonsi. Ludzie mówią tutaj, że jesteś świętym, czego nauczasz? Uczę systemu transcendentalnej medytacji, która daje ludziom wgląd w ich życie, aż zaczynają cieszyć się pokojem i szczęściem. A ponieważ takie było kiedyś przesłanie świętych, nazywają mnie świętym. Wydaje się też, że udało Ci się rozbudzić wyobraźnię gwiastroka. To znaczy Beatlesów? No tak i innych. To są bardzo inteligentni młodzi ludzie o wielkim potencjale. Zaczęło się bardzo cicho. Najpierw z daleka słychać było takie buczenie. W Kairze na chwilę zatrzymał się ruch. Potem wszystko wróciło do normy. Było za 10 dziewiąta. Potem usłyszeliśmy wybuchy, ale cały czas daleko. Niebo nad nami było ciągle czyste. O dziewiątej zawoła syrena. Potem zawoły następne i nagle 4 milionowe miasto zastygło. Ludzie tłoczyli się jako posiadaczy odbiorników. Nikt się nie śmiał, tylko niektórzy rozmawiali. To mogło być tylko ćwiczenia albo prawdziwy alarm. W każdym razie brzmiało bardzo realnie. Około 9.30 w radiu ucichła wojskowa muzyka i podniecony lektor wygłosił krótkie oświadczenie. Ktoś powiedział po angielsku, to jest wojna, wojna z Izraelem. Agresja Izraela stała się faktem dokonanym. Przeciwko agresorom wystąpiły Jordania, Syria, Irak i Liban. 9 czerwca zebrali się w Moskwie przywódcy partii komunistycznych i robotniczych oraz rządów krajów socjalistycznych – Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Jugosławii, Polski, Węgier i Związku Radzieckiego. Walcząc przeciwko imperializmowi o wolność i niezawisłość – oraz o integralność swoich terytoriów, o suwerenne prawo do samodzielnego rozstrzygania wszystkich problemów swego życia wewnętrznego i polityki zagranicznej, głosi oświadczenie wydane po zakończeniu rozmów, narody krajów arabskich bronią słusznej sprawy. Narody krajów socjalistycznych są w pełni po ich stronie. Jeżeli rząd Izraela nie zaprzestanie agresji i nie cofnie wojsk za linię rozejmową, państwa socjalistyczne uczynią wszystko, co niezbędne, aby dopomóc narodom arabskim w udzieleniu zdecydowanej odprawy agresorowi, obronić swe słuszne prawa, zgasić ogniska wojny na Bliskim Wschodzie, przywrócić pokój w tej strefie. W wielu warszawskich zakładach pracy, na budowach i na uczelniach Odbywają się masowe wiece, na których mieszkańcy stolicy protestują przeciwko agresji Izraela oraz popierają stanowisko rządu polskiego o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z tym krajem. Od Mówię tylko, że na świecie jest pełno świństwa. Ja sam w nim wyrosłem. Wcale mi się to nie podoba i nie chcę mieć z tym nic wspólnego. A jeśli to oznacza, że będę musiał łamać prawo, żeby być uczciwym wobec samego siebie, to jest łamie i nic mi za nie obchodzi. W klubie nocnym UFO, brocznym podziemnym miejscu na Tottenham Cart Road, gra zespół Pink Floyd. Dzięki specjalnemu systemowi połączeń, projektor wrzyt ciężkiego bitu, rzuca na muzyków i stojącą za nimi ściany abstrakcyjne kolorowe obrazy. Kolory pulsują, eksplodują, uderzają i kotują się cały czas. Daje to efekt bardziej hipnotyczny niż halucynogenny. Muzyka, jak powiedział pewien krytyk, jest niebezpieczna dla Twoich oczu astray <laughs> Underground nie jest skierowany przeciwko nikomu, ale wpędzono nas w sytuację, w której przeciwko nam skierowane są ogromne siły. I to jest bardzo nieprzyjemne. Jeśli o mnie chodzi, to kiedy widzę na ulicy policjanta, to jest on po prostu innym człowiekiem. Ale moim zdaniem, ten policjant uważa mnie za kogoś gorszego. 67. W Stanach Zjednoczonych wybuchają zamieszki rasowe. Detroit, miasto znane z produkcji samochodów, stoi dziś w ogniu. Podobnie wiele innych amerykańskich miast. Walki trwają w Harlemie, burzyńskiej dzielnicy Nowego Jorku. Przemoc nie jest tam niczym nowym, ale nowojorska policja mówi, że takich zamieszek jeszcze tam nie było. Cała Ameryka spogląda na prezydenta. Mówi prezydent USA, Lyndon B. Johnson. Prawo i porządek zostały w Detroit złamane. Kradzież, rabunek, wzniecanie pożarów i mordowanie niewinnych ludzi nie mają nic wspólnego z walką o prawa obywatelskie. To zwykły bandytyzm. Władze federalne muszą zaprowadzić ład i porządek. Zostaliśmy o to poproszeni przez władze stanu Michigan, które nie poradziły sobie z tym problemem. Niecałe 15 godzin po rozpoczęciu działań wojennych wiadomo było, że Izrael wygrał tę wojnę. To jednak nie koniec walk. Izraelska armia wdarła się na razie do strefy Gazy i dotarła do Morza Śródziemnego. Wojska arabskie w strefie już nie istnieją. To najszybsze zwycięstwo, jakie świat kiedykolwiek oglądał. Sytuacja stworzona przez agresję Izraela może mieć groźne skutki dla pokoju nie tylko w rejonie Bliskiego Wschodu. Sposoby likwidacji tego stanu muszą być znalezione jak najszybciej. Tymczasem Kraje arabskie opracowują plany posłużenia się swą bardzo skuteczną bronią wobec mocarstw imperialistycznych, możliwością przerwania dostaw ropy naftowej na zachód. to look having red W Oakland w Kalifornii przeciwnicy wojny w Wietnamie próbowali zamknąć biuro werbunkowe amerykańskiej armii. 91 osób trafiło za klatki. Około 240 osób zostało aresztowanych podczas ostatnich 4 dni. 4 dni narodowego protestu, który zakończył się wielkim wiecem w Waszyngtonie. Policja bardzo szybko usunęła siedzących demonstrantów. Prezydent Johnson potępił nieodpowiedzialne akty przemocy i zapowiedział, że amerykańska polityka w Wietnamie nie ulegnie zmianie. Załoga warszawskich zakładów fotooptycznych kategorycznie potępia zbrodnicze działania wojenne imperialistów amerykańskich. Rząd Stanów Zjednoczonych powinien niezwłocznie i bezwarunkowo zaprzestać bombardowań, i wszelkich innych działań wojennych wobec Demokratycznej Republiki Wietnamu. Pokój dla umęczonego Wietnamu.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 W Afryce Południowej przeprowadzono pierwszy na świecie udany przeszczep ludzkiego serca. 56-letni Louis Waszkański otrzymał serce 25-letniej dziewczyny. Jak się pan czuje, panie Waszkański? Całkiem dobrze. Dobrze? Tak, całkiem dobrze. Co pan się zje na kolację? Coś lekkiego? Lepiej nie zaczynać od ciężkich potraw. No nie. A jak się panu podoba popularność? Już mówiłem, to nie ja jestem sławny, tylko mój lekarz, człowiek o złotych rękach. Na licznych masówkach i wiecach protestacyjnych społeczeństwo polskie potępiło agresję Izraela. W imieniu samorządu robotniczego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego Warszawa Śródmieście otwieram wiec protestacyjny załogi naszego przedsiębiorstwa. Nasze stanowisko jest w tej sprawie jednoznaczne, które w zasadzie chcielibyśmy tutaj określić w naszej rezolucji, jaką tu proponowałbym o podjęcie. W sprawie właśnie agresji izraelskiej na Zjednoczone Państwa Arabskie. Proszę w tej sprawie o zabranie głosu i o czytanie rezolucji naszego współpracownika i kolegi, towarzysza Adama Sieprackiego. Załoga Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego Warszawa Śródmieście, zebrana na Masówce w dniu 15 czerwca 1967 roku, popiera stanowisko i decyzję rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie zerwania stosunków dyplomatycznych z Izraelem oraz potępia agresję Izraela przeciwko Zjednoczonej Republice Arabskiej i innym krajom arabskim. Jesteśmy oburzeni i ostro potępiamy politykę państwa Izrael, która zagraża pokojowi. W związku z tym, że agresja Izraela na kraje arabskie spotkała się z aplauzem w zionistycznych środowiskach Żydów, obywateli polskich, które nawet z tej okazji urządzały libacje, pragnę oświadczyć co następuje. Nie czyniliśmy przeszkód obywatelom polskim narodowości żydowskiej w przeniesieniu się do Izraela, jeśli tego pragnęły. Stoimy na stanowisku, że każdy obywatel polski powinien mieć tylko jedną ojczyznę – Polskę Ludową. Dzień Dzień świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła.